Nowiny pierwszego tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys-Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam państwa. I Szyman Grabarczuk w Lublinie. Dzisiaj jesteśmy już po raz kolejny, po raz drugi w takim klubo kawiarnio, restauracji, nie wiem jak to nazwać i określić. Próbowałem podpytać człowieka, który tutaj zajmuje się tym miejscem. Mito się nazywa przy ulicy Waryńskiego 28. Miejsce jest niesamowite i chyba tutaj się troszkę zaprzyjaźnimy bardziej z tym miejscem, bo i stoliki są tak poustawiane, że możemy z nich korzystać i Dzieje się tutaj sporo rzeczy. Jest mnóstwo książek w otoczeniu. Wystawa na ścianie, piękne oświetlenie, no, bardzo ładny design, jeśli tak można troszeczkę z angielska zaciągnąć. Ale jeśli ktoś chce więcej informacji dowiedzieć się na temat tego miejsca, to jest audycja nagrana na stronie wikiradio.podcasty.info. Rozmowa z Janem Ambroziewiczem właśnie na temat tego miejsca i co tutaj można zrobić jak można wzbogacić to miejsce i jak można z niego korzystać, to zapraszam. To Na, na początku taka krótka reklama, tylko miejsca i, i nasza wdzięczność za to, że możemy z niego korzystać. Dziś jesteśmy na górze, tydzień temu byliśmy w Wiprumie i mamy tutaj piękne otoczenie, udało się troszkę ściszyć muzykę na szczęście, bo tak, to by nam chyba przeszkadzało. No muzyka zawsze w takich miejscach mam wrażenie, że jest za głośna. Często tak, ale to pracownicy chcą mieć chyba taki większy komfort pracy, żeby czas szybciej mijał prawdopodobnie. No ale na przykład jest tutaj śniadanie za 18 zł i jesz ile chcesz. A to bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajne dania. Są tarty, jest twarożek tak. ze szczypiorkiem na przykład. No, naprawdę zachęcająco e, wygląda to wszystko. Nie wiem, czy zdążę się jeszcze na śniadanie załapać po audycji, jak skończymy koło 15. To było późne <głos》>, śniadanie dosyć. No dobrze, ale wracajmy do y, tematów, bo mamy dosyć sporo do omówienia dzisiaj. Y, w programie y, krótko o tablicy ogłoszeń w Wikipedii, y, o najczęściej odwiedzanych artykułach w 2013 roku, y, z portalu wyborcza.pl, jak w Wikipedii powstają hasła katastrofa, smoleńska, aborcja i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy artykuł z jednym z, badaczu, z badaczy Wikipedii, doktor habilitowany Jemielniak, ale nie pamiętam imienia w tej chwili. Z wolnej kultury będziemy mówić o nowym modelu finansowania Book Rage bardzo ciekawy pomysł, będzie też rozmowa że znaczy nie rozmowa, tylko wypowiedź Jarosława Lipszyca z Nowoczesnej Polski na ten temat, nie pierwszy i nie ostatni raz na pewno do Nowoczesnej Polski wracamy do tej fundacji e, o portalu Chomikuj, który skasował Gimpa. to tak wspomnieliśmy tydzień temu coś bardziej szczegółowo to znaczy nic mógł... więcej nie A. wiemy chyba w stosunku do tego co mówiliśmy tydzień temu A to niepotrzebnie to tutaj zostało w takim razie Kolejny temat to granice dozwolonego użytku i otwarta zachęta. No taki mamy plan. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To zaczynamy może od tablicy ogłoszeń. 4 stycznia rozpoczął się tydzień Azji Południowo-Wschodniej, a 25 stycznia rozpocznie się tydzień artykułu Egipskiego. No jest tutaj oczywiście lista propozycji do artykułów na medal. 2 stycznia e, szablon jakiś korzysta z Wikidanych, to nawet nie wiem o co chodzi. Ja też nie wiem o co chodzi z tą kontrolą autorytatywną. To jest jakiś dziwny, techniczny, strasznie szablon. No, może Ty wiesz, Szyman? Bardziej mniej niż więcej. No, no, tyle, ile może wyjść taki przyjemny wikipedysta. No, e, po taki. prostu część haseł. E, takich jak biograficzne korzysta z, arty... z szablonu, który wyświetla się na samym dole artykułu i on zawiera linki do różnych baz danych. I na przykład właśnie jak mówimy o artykułach geograficznych, no to on zawiera linki do baz danych. Zdaje się z z baz danych, które jakoś tam grupują te informacje o, o bohaterach tych programów. Nie wiem, akurat ja z tego niewiele korzystam, także nawet nie piszę takich artykułów za bardzo, które mogłyby korzystać z tego szablonu. No wiem, że on jest, ten szablon jest bardzo, bardzo popularny, właśnie został scentralizowany w Wikidanych, co oznacza, że jest popularny w wielu projektach Wikimedia i jest na tyle popularny, że właśnie ekonomicznie jest go nim jakoś kierować centralnie a nie rozbijać go na wszystkie parametry ustawiane w kodzie każdej strony każdego projektu Wikimedia oddzielnie. No to tak mniej więcej pokrótce. No właśnie, więcej szczegółów w kawiarence, no i zapraszamy oczywiście do korzystania z notatek do naszej audycji na stronie nowiny.podcasty.info tam są linki do wszystkich omawianych tematów w audycji. Kolejny temat to najczęściej odwiedzane artykuły w 2013 roku. Coś Was zaskoczyło tutaj? Bo mnie zaskoczyła literka G. Spotkałem się z taką teorią, że to jest nieudane wpisanie Google. <hahaha> Czy ktoś po prostu zrezygnował z dalszego pisania? To znaczy, ktoś chciał wpisać, wpisał i zatwierdził zbyt wcześnie. I Myślę, że ta teoria ma całki, całkiem sens. No ale milion sto pomyłek? No, ludzie ciężko... To nie to... jest pomyłka. Nie, to, to trzeba nie w innych kategori kategoriach rozpatrywać. E, to nie jest pomyłka, tylko to jest spodziewany skrót klawiaturowy. Ludzie myślą, że jeżeli wpiszą do wyszukiwarki G, to od razu wyświetli się Google, tak jak mogliby myśleć, Aha. że F wywoła Facebook, a T Twitter. No bo wyszukiwarka Google, to znaczy kiedy, przeglądarka kiedy Google, tak Wyszukiwarka. To, to, to Enter. To a potem się okazuje, że jednak zostają w wyszukiwarce Wikipedii, a nie w ogólno-googlowskiej. No i wtedy właśnie no. wysypuje artykuł na G. To tak ujawnia nam się tutaj jest... siła tego Google'a. No tak, no przecież to jest podstawowa wyszukiwarka, więc coś bazowego. No Podobnie jest z artykułem Go, który z kolei to są dwie pierwsze litery Google. No tak, nie sądzę, żeby gra Go była aż tak popularna, żeby szukać o niej informacji w Wikipedii. Ale na dziesiątym miejscu Niemcy. Na dziewiątym format arkusza. Format arkusza właśnie mnie, mnie zdziwił, skąd, skąd taki wysoki wynik. No milion 157 tysięcy, też niezły wynik rzeczywiście. Format arkusza, no pewnie coraz więcej ludzi drukuje, wy, z tego by wynikało. Szczerze mówiąc, jak ja słyszę arkusz, to mi się kojarzy z arkuszem kalkulacyjnym. <laughs> Tylko mi? Mi się, mi się kojarzy okay. raczej z, z drukarskim Markuszem. Nie też oczywiście. Na pamięć wyryło mi się, jak uczyłem się rysunku technicznego rozmiar A4 297x210. <laughs> I to już zostaje ale inne formaty rzeczywiście łatwiej jest wyszukać i, i sobie znaleźć, bo można przeliczyć, ale komu by się chciało, jak ma pod ręką wyszukiwarkę i, i Wikipedię. Ja czasem przeliczam. Przeliczam. No ja czasem też, jak nie mam akurat e, możliwości skorzystania z internetu. E, na ósmym G, to już mówiliśmy, ja myślałem, że to chodzi też o punkt G na przykład, popularny taki er, erotyczny. Może, to się, może na to się to składa. Marza się składa wszystko razem. Mhm. Trzeba by też przestudiować linkujące do danej strony. Być może coś jest właśnie źle podlinkowane, coś yy, czyta o punkcie G i, i idzie, klikam sobie w link, który został źle właśnie ustawiony, który nie prowadzi do artykułu punkt G, tylko do G. No, w każdym razie jest artykuł o punkcie G, w Wikipedii również. Na siódmym Rusowie, na szóstym Warszawa, na piątym V jak Wendetta i to jest film. Milion trzysta Jan Paweł II na czwartym miejscu, na trzecim Wikingowie. Zdaje się, że był taki serial ostatnio jakoś, czy film, czy coś takiego. Aha, no to stąd zainteresowanie wikingami. Polska na drugim miejscu to chyba nie jest niespodzianka. No i Anna German. To pewnie też w związku z filmem, z serialem, który w zeszłym roku był emitowany. Tak podejrzewam. Wielkie zainteresowanie wzbudził 2 miliony 522 915 wyświetleń, kliknięć, tak nie za bardzo wiadomo o co chodzi, ale, ale to są to są wielkie liczby, więc to specjalnie nie ma znaczenia. No bo jak ktoś na to klika, na to znaczy, że większość jednak ogląda i czyta to. Wyświetleń, nawet jeżeli sobie edytujesz dany artykuł, e, kliknąłeś na niego raz, a teraz go tylko edytujesz e, i pokazujesz sobie podgląd, podgląd, to to jest następne wyświetlenie. Aha, no dobrze, ale jeśli, jeśli ktoś kliknął przez przypadek i szybko wyłączył, no to nawet nie czytając, no to, to też jest liczne. To też prawda? jest wyświetlenie. No właśnie. Niby wyświetlone, ale tak naprawdę nie jest wyświetlone. To Znaczy nie, no jest, oczywiście, że jest. Przez ułamek jakiejś tam sekundy jest. To, to już jest... No tak. No. Dla, dla serwera to już jest informacja. No właśnie, ale na przykład na YouTubie jest... Google pracuje dalej nad systemem, no bo właśnie chce pominąć takie przypadkowe kliknięcia i jak ktoś odtwarza przez 3 sekundy i wyłącza, no to znaczy, że nie chciał tego oglądać tak naprawdę. I tam zdaje się ten system jest troszeczkę bardziej skomplikowany i polega na tym, że dostajesz informację, że ktoś oglądał, ile czasu oglądany był dany klip, średnio. Ilu użytkowników, ile czasu oglądało. To, to właśnie ciekawsze takie rozwiązanie. To jest bardzo bardziej, przydatna, wydaje się, informacja. No raczej tak. Z tym, że oczywiście charakterystyka YouTube'a i Wikipedia jest inna i to tutaj różnice są takie, jak na przykład to, że nawet mi nie chodzi o to, że Wikipedia to jest encyklopedia tylko po prostu na YouTubie są filmy a więc trzeba najpierw wejść na stronę jakiegoś tam filmu, a potem kliknąć, żeby ten film był odtwarzany. Tutaj treść jest od razu i jako, że tam potrzeba dwóch kliknięć, no to już można się bawić właśnie w różnicowanie jednego, drugiego i kolejne jakieś triki a w Wikipedii informacja jest prosta. Yy, strona wyświetlona, więc się liczy. No jasne. No i ten temat, który yy, chyba nas wszystkich bardzo zainteresował, to są właśnie badania, no teraz mam już tutaj imię i nazwisko, zaraz znajdę. Dariusz. Dariusz, Dariusz, doktor, Jemielniak. Dariusz Jemielniak. Zdaje się, że to jest ten sam badacz, o którym mówiłem tydzień temu. To jest nasz Darek Jemielniak, czyli pundit, nasz normalnie pundit, no, administrator na Wikipedii. No widzisz, no widzisz to, to ja nie kojarzyłem, zresztą i tak nie znam, znaczy spotkałem się z nim chyba właśnie podczas Wikimanii 2010 i tam właśnie mówił o tej teorii, że to jest, że, że Wikipedia to taka gra jest, gdzie masz bonusy, gdzie stajesz się czarodziejem i tak dalej, i tak dalej. Miałem z nim się umówić na spotkanie nie na rozmowę, ale może to się w końcu uda. Artykuł wydaje mi się bardzo ciekawy. Jak w Wikipedii powstało hasło katastrofa smoleńska i dlaczego Wikipedia jest mężczyzną? To z portalu wyborcza.pl Link oczywiście w notatkach do naszej audycji. Warto przeczytać, z 3 stycznia Michał Wybieralski umieścił ten artykuł. Nie wiem, czy to jest redaktor, czy to jest ktoś współpracujący. Nie ma takich informacji. Yy, a jak wam się podobał? Czytaliście ten artykuł? Żenujący. Żenujący. Proszę bardzo. A ty, Marek? Yy, powiedziałbym, że odpowiedzi są niezłe, a pytania są straszne. No o, dokładnie o to chodzi, yy, ale, ale zaraz będziemy o tym rozmawiali. No to właśnie porozmawiajmy, bo to już ten moment. W tym momencie? Okej. Okay. <grych> Dlaczego genujący? <grych> Mi się wydaje, że, że poruszył wiele tematów, które interesują właśnie ludzi, którzy są troszkę głębiej związani z Wikipedią już niż odbiorcy, odbiorcy antywebu, który, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. A skąd? Um, opinia wielu wikipedystów w tym chyba też kilku administratorów, z tego co pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy na fejsie, jest taka, że e, ten artykuł miał za zadanie podtrzymać aferę związaną z panią Bratkowską, która powiedziała coś tam, coś tam e, w związku z e, e, aborcją. No i e, e, jako, że każda afera potrzebuje właśnie takiego podsycania. E, no, trzeba było spytać kolejnej osoby z Wikipedii. Wikipedia to jest coś, co się ludziom na pierwszy rzut, może nie rzut oka, ale tak w pierwszej myśli się no, raczej dobrze kojarzy, to znaczy na pewno nie politycznie, więc, więc już od razu dobrze, prawda? Tak jak są pewne takie zjawiska, jak, jak sportowcy, czy, czy inni, którzy na pierwszy właśnie, w pierwszym odruchu się, się politycznie nie kojarzą. A więc tutaj trzeba było wykorzystać coś tak neutralnego jak Wikipedia do takich właśnie celów e, aferowych. E, i, I te pytania, które tutaj widzę, e, to wyraźnie widać, że to jest rozmowa między e, człowiekiem, który potrzebuje bardzo dużo takich bodźców ze świata zewnętrznego, jakaś właśnie afera, jakaś sprawa, jakieś kontrowersje, a mimo to, to mo może jednak tamto. E, I między właśnie naukowcem, dla którego ważne są fakty, a nie jakieś naciągane e, takie, takie, takie, takie, nawet Szymon. nielogiczne, logiczne, takie Szymon. pseudologiczne dociekania. Ale nic tak nie ożywia gazety jak e, trup na pierwszej stronie. Nie znasz takiego powiedzenia, no to przecież... E, Okej, okay, no, no więc jeżeli to jest trup, e, faktycznie, faktycznie to jest trup, czyli człowiek normalnie umarł i, e, i są na to dowody i jest jakaś e, historia. Jest, jest jakaś historia, to jest fakt, że on zmarł czy został zabity. No ale co no, zrobić, jak no, nikt no, nie to umiera? To jak nikt ale, nie umiera, to się szuka innych afer, które będą podgrzewać atmosferę, ale myślę, że przy okazji tego artykułu dużo się do, m, dowie czytelnik o tym, na przykład, jak działa Wikipedia. I że... to znaczy, ale to tylko dlatego, że y, Darek y, y, musiał wybrnąć z takich właśnie niezręcznych pytań. No i Bardzo ładnie wybrnął. Oczywiście, że bardzo ładnie wybrnął. I jednocześnie chciał przemycić troszeczkę merytorycznej wartości do, do tego, do takich właśnie pytań, no, że to zacytuję. Wśród członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest między innymi katolicki ksiądz. Związani są z nim również świeccy działacze katolicy. Czy to powoduje jakiś przechył w treści hasył polskiej Wikipedii? Gdyby pan redaktor sobie zechciał przeczytać cokolwiek, wiedziałby że my oficjalnie piszemy w ten sposób, że y, nic, co ma y, y, jakieś y, znaczenie w świecie stowarzyszenia, czyli to, kto jest członkiem, kto należy do jakiego tam y, y, gremium, nie ma żadnego przełożenia na Wikipedię. Y, a gdyby jeszcze chciał porozmawiać z kimś przed, y, przed napisaniem artykułu, to by się dowiedział, że tak jest też w praktyce. Nie no, wiesz, ale Szymon, to, to troszkę nie tak jest. On może o tym wie, ale on jak gdyby stara się zadać takie pytania, jakie zadają czytelnicy. Nie. Czy czytelnik naprawdę e, tak, zadaje mo, pytanie, tak, czy jest, powiedzmy, czy to, że, że Patryk Michalski, czyli, e, czyli patern, No, patern, jest resztą. księdzem, jest we Francji, czy to, co, czy to oznacza, że na polską Wikipedię mają bardzo groźny wpływ yy, biali katolicy z Francji? No, no może mieć. <laughs> nie no, żartuję. Ale wiesz, to, to budzi sensację, no jeśli masz na przykład w swoim lokalnym okręgu wyborczym, gdzieś tam, gdzie mieszkasz w Lublinie i dowiadujesz się, że ktoś jest z PiSu i nic o nim więcej nie wiesz, albo że jest z Platformy Obywatelskiej i nic o nim więcej nie wiesz, oprócz imienia i nazwiska oczywiście, no to no to, no to chociaż tyle wiesz o nim. I, no i cóż z tego? No no, cóż, no właśnie, cóż z tego, ale coś musisz jednak wiedzieć i coś wybrać, bo jeśli, jeśli chcesz brać udział w wyborach. To znaczy, tutaj... właśnie, ale to jest. To jest tylko, yy, mnie się wydaje, pisanie dla samej afery. No, Tutaj tak. w ogóle. No, ale cała gazeta jest nie są pisane. w żadnym innym celu, tylko aferowy. Cała gazeta jest w ten sposób pisana, bo się musi sprzedawać i musi odpowiadać na pytania czytelników, i musi interesować, i musi jakieś afery szukać. No, ja z tym, myślę, że, że ona że... też sama sobie y, kreuje y, jakieś, jakąś swoją politykę, jakiś swój target, prawda? No Także... tak, tak. No, ale wiesz, gdyby to był fakt, to ja już widzę, jak ten artykuł by wyglądał. Wtedy moglibyśmy wieszać psy. Tutaj nie jest tak źle chyba, aż tak bardzo źle. To znaczy, może my mamy inne troszeczkę porównanie w stosunku do tego, jak rozmawiają wikipedyści między sobą, yy, a w stosunku do tego, jak wygląda ta rozmowa. między. No na pewno, ale, ale porównaj sobie tą rozmowę do rozmowy z Antywebem na przykład. Tam to zupełnie było już takie bardzo płytkie i mizerne, prawda, te pytania. Yy, to, tam były pytania podstawowe, a, ale y, tam były pytania, które nie miały niczemu szkodzić. Natomiast y, tutaj są pytania, które zwykle w internecie padają z ust y, ludzi, których określamy mianem troli. Mm -hmm. e, dlatego, że te pytania nie mają na celu niczego wyjaśnić, tylko coś ewentualnie y, właśnie rozbudzić. No ale Darek na szczęście ma na celu wyjaśnić i przy okazji wyjaśnię. Tak, no tak. Jednocześnie wyjaśnia też troszeczkę zmieniając kierunek rozmowy, bo, bo gdyby właśnie chciał iść w tym kierunku takiego wyjaśnienia, jak sobie pan redaktor życzył, to by, to by żadnego wyjaśnienia nie było. No tak, tak. No ale to na tym polega rozmowa z mediami, żeby kierować w tę stronę, o której chce się powiedzieć. No i dlatego się ciebie pytałem poprzednio, czy, czy ty miałeś możliwość autoryzacji, bo, bo to często jest tak, że rozmawiasz na jakiś temat, a potem okazuje się, że artykuł ukazuje się w zupełnie zmienionej treści i powycinane są tylko te fragmenty, które redaktorowi odpowiadały. Widać, że tutaj też to rzetelnie zostało zrobione. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ciekawe właśnie, jakich odpowiedzi udzielił Darek, bo być może się okazuje, że mogłoby się okazać, że um, jego odpowiedzi były jeszcze troszeczkę szersze albo takie, no yy, już tutaj też widać, że to jest bardzo stonowane, bardzo dobre ale no, nie jestem, jestem ciekaw, czy, czy to jest na pewno to wszystko, co on powiedział czy, czy w, w takim, może nawet nie tyle jak wszystko, bo być może to jest troszeczkę ucięte ale czy to, to jest w tym tonie, w którym, w którym... Mm -hmm. no to trzeba by się było zwrócić do Darka, może, może odezwiesz się do niego, bo chyba go bardziej znasz niż my. Tak, z tym, że yy... no dobrze, no, czyli, mogę powiedzieć tak, jeżeli będę miał do niego jaką, jakąkolwiek sprawę, to jeszcze go zagadam, bo, no. bo pytać go o coś takiego, yy, jako sam z siebie przedmiot rozmowy wydaje no, mi się trochę no, może może bez tak. celu i dla mnie i dla niego. No dobra, no niech ci będzie. W każdym razie artykuł warty przeczytania yy, w notatkach do naszej audycji nowiny.podcasty.info To temat chyba zamknęliśmy. Czy jeszcze coś na ten temat? Yy, Ale może ten, yy, ja tak i co zdominowałem. I co ty myślisz o tym, Marku? No ja się z tą generalnie zgadzam, tak, że te pytania są nie bardzo. Odpowiedzi w, w, są pewnym <coughs> wygórnięciem. Yy, także, także tutaj chyba nie ma, nie ma między nami sporu. Yy, I to chyba tyle. Ty miałeś, zdaje jakieś jeszcze konkretne uwagi. Szymon? No tak, tak, jak tak na to patrzę, jest kilka takich takich informacji, z których tutaj redaktor chciał zrobić kontrowersję i zakończył też to czymś takim. Mimo tych wszystkich kontrowersji od lat pan jest twórcą Wikipedii. Mimo kontrowersji. Wydaje mi się, że Darek w ogóle w swojej motywacji, dlaczego on edytuje Wikipedię, nie, nie bierze, nie rozpatruje, nie myśli o tym, jakie są kontrowersje. On nie edytuje mimo kontrowersji, kontrowersje są obok jego edytowania. To y Myślę, że to jest, to jest taka, taka ogólna uwaga do, do całego tego artykułu. Darek hmm. po prostu edytuje, a tutaj to jest właśnie takie robienie, mimo tego, a chociaż jednak, a coś tam no tak, to mimo tego jest takie, jakby w ogóle zostało wymyślone wcześniej, już tak ustalone, że tak koniecznie ma być. Nieważne jakie będą odpowiedzi, ma być mimo tych wszystkich kontrowersji. Że są mm -hmm. kontrowersje, Pyszło. to jest po prostu oczywiste. To jest założenie, tak. No ale tak jest, no, są kontrowersje i no, ale nie są tak ważne, jak, jak to się wydaje tutaj. Może w świetle tego artykułu. Dla wikipedystów na przykład kontrowersje związane z Wikipedią w ogóle nie są ważne. E w tym znaczeniu, że gdyby ich nie było, też byśmy edytowali, a gdyby było ich dwa razy więcej, też byśmy ich edytowali. Problem jest tylko taki, że kontrowersje być może pokazują nam, w którym kierunku trzeba coś zmieniać, ale to jest tylko takie naprawdę w drugim czy, czy trzecim planie. No, no właśnie, ale im więcej się pisze, wiesz, za każdym takim, przy każdym takim artykule ludzie się mogą czegoś dowiedzieć i wcale nie muszą przyjmować punktu widzenia redaktora, który to napisał. No, ludzie myślą. Mam nadzieję. Też mam nadzieję, że ludzie myślą, chociaż ostatnio spotkałem się gdzieś w jakichś komentarzach, nawet nie jestem pewien, czy nie tutaj, ale może coś mylę, że linki na Wikipedii są tworzone przez boty, bo ktoś tam gdzieś zakładał, że że, że ten, że, że są błędne linki. Tam chyba chodziło o Delfina. Yy... Artykuł nie czepiajcie się w Wikipedii. Mamy go tutaj? Yy, yy, yy, yy. Chyba nie. To, to nie wiem, dlaczego go tu nie mamy. Wydawało mi się, że go dodawałem. Ale to może następnym razem. No właśnie. Szczerze ja... mówiąc, nie wiem, czy ludzie myślą, natomiast wiem, że jeżeli yy, tacy ludzie, którzy komentują pod artykułami e, na wyborcza.pl są tymi ludźmi, którzy głównie czytają Gazetę Wyborczą, no to ja się nie dziwię, że taka, e, taki, taki właśnie ten artykuł przybrał w y, No, troszkę generalizujesz. Wiadomo, że tak nie jest. Wiadomo, nie że... wiem, no właśnie nie wiem, dlatego, że ja nie czytam tej gazety. No, jak się, ale czyta się te, te portale, ja oglądałem kiedyś, rzeczywiście byłem zdziwiony, jak, jak tam dużo jest zamieszania. Często to zamieszanie jest robione dla samego zamieszania. E, ja też prowadzę portal Zacisza Info. na przykład i mieliśmy sporo właśnie problemów z trollami z takimi ludźmi, którzy natychmiast od razu musieli coś, jakieś swoje zdanie byle tylko powiedzieć, ale na szczęście powstał konkurencyjny portal dla naszego, który ściągnął wszystkich tamtych ludzi i u nas jest po prostu spokój i kultura w tej chwili. No Właśnie taka różnorodność w prasie, różnorodność możliwości wypowiedzi będzie powodowała, że ktoś wybierze miejsce, któremu bardziej odpowiada, i, i tam, się, tam się będzie udzielał. My wybraliśmy Wikipedię w każdym razie. I słusznie. No chyba słusznie. To skończyliśmy właściwie tematy związane z Wikipedią. Kolejny temat to nowy model finansowania książek elektronicznych na razie, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł na finansowanie społecznościowe, czy jakiś nowy zupełnie model finansowania. Co to jest? Takie pytanie zadałem Jarosławowi Liprzycowi, który jest prezesem Fundacji Nowoczesna Polska. Może spróbujemy teraz odtworzyć te trzy minuty rozmowy i posłuchamy, co to jest BookRage. Uruchomiony przez dwóch naszych przyjaciół. Bukreśla to jest uruchomiony przez dwóch naszych przyjaciół, Tomka Stachewicza i Pawła Dębowskiego, system sprzedaży czy też system dostępu do tekstów w formie elektronicznej, do, do tekstów książek, w którym płacimy tyle, ile chcemy. Każda akcja bookrageowa trwa, trwa dwa tygodnie i przez ten czas można kupić pakiet, pakiet tekstów do czytania. Bookrage są różne, są bookrage tematyczne, są buklejże fantastyczne, są teraz ostatnim bookragem, był book rekordowy zresztą książek Zajdla. I to jest, to, to jest o tyle ciekawa inicjatywa, że ona idzie wbrew takim potocznym przekonaniom. Kiedy możemy pobrać te teksty i zapłacić tyle, ile chcemy, taka potoczna mądrość mówi, że będziemy chcieli zapłacić jeden grosz, a przecież, bo przecież można zapłacić jeden grosz. Tymczasem średnia wysokość wpłaty to jest około 25 zł. Rekordziści wpłacają po 150-200 zł. 200 zł. Drugą taką, taką istotną cechą Bookrage'a jest to, że zawsze można zdecydować, do kogo te pieniądze trafią, te pieniądze, które wpłacamy. Czy one trafią do spadkobierców Zajdla, jak było w przypadku ostatniego Bookrage'a, czy trafią do organizatorów, czy też trafią na wybraną organizację pożytku publicznego. My współpracujemy, Fundacja Nowoczesna Polska współpracuje z Bookrage'em i tą organizacją pożytku publicznego jest, jest Fundacja Nowoczesna Polska. I te pieniądze, które w ten sposób pozyskujemy, a dzięki wpłatom ludzi. No, w samym tylko ostatnim w Ukraju dostaliśmy 20 tysięcy złotych, więc to są poważne sumy. My te pieniądze przeznaczamy na digitalizację kolejnych zasobów w Bibliotece Wolne Lektury. Biblioteka Wolne Lektury rozwija się w tym momencie bardzo dynamicznie. Dodajemy ogromne ilości nowych materiałów. W zeszłym tygodniu żeśmy otworzyli, no w zeszłym tygodniu przed świętami, żeśmy otworzyli żeśmy otworzyli galerię dzięki współpracy z Muzeum Narodowym. Możemy to prezentować także utwory Utwory, utwory wizualne. Więc dla nas to, dla, ta współpraca z Book jest, jest niezmiernie istotna. Ale ona także jest istotna także z innego powodu, dlatego że ona pokazuje, że ten system monopolu autorskiego, który jest dyktowany przez, przez prawa autorskie, że on może działać na bardzo różne sposoby. Może działać także na tak, w takie sposoby, które nie uprzedmiotawiają obywateli, nie uprzedmiotawiają, nie uprzedmiotawiają użytkowników materiały dystrybuowane przez BookRage nie są obarczone żadnym drm On, i nie jest nijak ograniczane ich, ich wykorzystanie. I i, I dzięki temu, i dzięki temu y, y, moim zdaniem, tworzy się pewna wartość. To znaczy, poka to znaczy bukleć pokazuje, w jaki sposób y, y, mogą i powinny działać y, modele biznesowe w, y, w czasach, gdy kopiowanie informacji jest w zasadzie bezkosztowe, a więc y, y, cały, ten, cały ten system prawno-autorski zbudowany na zbudowany no, wokół obrotu przedmiotem, jakim jest papierowa e, książka, no po prostu traci, e, traci sens, bo ukrycie z moim zdaniem taką jaskółką tego, w jaki sposób to może i powinno, powinno działać, dlatego bardzo mnie cieszy, że jesteśmy związani z tą inicjatywą. No mi się też wydaje, że to jest jaskółka, która jest no, taka bardzo ładna, bardzo ładna, wysoko lata i w dodatku ma olbrzymi potencjał według mnie ta, ta, ta inicjatywa. Właśnie nie tylko jako forma finansowania książek konkretnie elektronicznych, ale również finansowania różnych innych działanie. To znaczy, ja myślę, że wszystko, co, co jest elektroniczne, da się w ten sposób finansować i powinno się w ten sposób finansować. To jest dobra metoda. No coraz bardziej, coraz bliżej jesteśmy wirtualnego kapelusza. Tak, generalnie. tylko jeszcze, żeby ta możliwość płaty była łatwiejsza. troszeczkę łatwiejsza. Tak. Ciągle jednak jest za trudne to. I czy SMS wysłać, to 30% trafia nie do osoby, która ten SMS może, znaczy powinna otrzymać, tylko do pośrednika. 30% to jest makabryczna kwota. No, to jest straszna kwota, tak. Ostatnio się dowiedziałem, że za pośrednictwo gdzieś tam ktoś chciał 50%. No, widzisz, ile, jak są warte te ułatwienia. Właśnie o tym mówimy, żeby łatwo było wrzucać do tego kapelusza, a to po drodze ustawia się mnóstwo pośredników, żeby to ułatwić, ale za odpowiednią opłatą. I no na przykład, jeśli robisz przelew na konto bankowe osobiste, to nie płacisz na ogół żadnej prowizji. Mhm. Ale musisz e, sobie skopiować numer konta, musisz e, wejść do swojego banku, no, mnóstwo czynności trzeba wykonać, tytuł jeszcze e, trzeba podać, potem trzeba sprawdzić czy ten e, odbiorca dostał te pieniądze, czy nie dostał, czy ci nie wróciły na konto na przykład, no jest to dużo czynności, ale to jest wtedy bez prowizji. Natomiast problemy zaczynają się, kiedy korzystasz już, znaczy problemy, prowizje zaczynają się wtedy, kiedy zaczynasz korzystać z przelewy 24, Piu, pay, pay czy M-Transfer, czy takich ułatwień, albo SMS, no to już właściwie jest wysoka bardzo prowizja, bo aż 30%. W przypadku przelewy 24, ja to śledziłem ostatnio, dlatego się tak chwalę, to jest 3% plus 30 groszy. Dla, dla małych kwot to w ogóle nie ma sensu, bo jeśli, jeśli złotówkę chcesz komuś przekazać, a to jest w sumie dosyć łatwo wydobyć tego drobniaka z kieszeni, no to 30 groszy od razu jest obcięte dla tego pośrednika. Tak, ale tutaj y, słyszę i od Ciebie, co wcześniej mówiłeś, że ludzie wpłacają dosyć duże kwoty na, na tego typu akcje. Właśnie to też było zaskoczenie tej akcji BookRage, że, że właśnie ludzie mogli wpłacać od jednego grosza, ale średnia wpłata wynosiła powyżej 23 zł. I to jest właśnie ta jaskółka, która w dodatku no to, że można przeznaczyć, to znaczy zadysponować tymi pieniędzmi, że na przykład tyle dostaje fundacja, która to wspiera, tyle dostają twórcy portalu, a tyle dostają spadkobiercy czy autor. No to wydaje mi się to rewolucyjnym. To podejście. jest genialne rozwiązanie jak najbardziej. To mam nadzieję, że to się będzie rozpowszechniać coraz bardziej. Na świecie to chyba jest już rozpowszechnione i chyba się nazywa odwrotnie Rage Book, albo może, może mi się pomyliła, tylko mi mignęła taka strona, gdzie chyba, chyba podobna inicjatywa jest zrobiona. W każdym razie warto się przyglądać. Book rage.org bodajże, albo w Nowoczesnej Polsce proszę szukać. Rzeczywiście wydawane pieniądze przez nowosze, Fundację Nowoczesna Polska są fantastycznie, bo dostajemy coraz większą liczbę książek, z których możemy za darmo korzystać. No i to jest wartość nieoceniona, wydaje mi się. Tak, tylko jeszcze takie pytanie, bo tutaj nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, Płatność jest przed, czy po odbiorze treści w tym przypadku? Wiem, że akcja trwa dwa tygodnie, mhm. więc prawdopodobnie przez te dwa tygodnie są zbierane pieniądze, a potem jest chyba... E, mam na myśli ten BookRage. E, mhm. Czy jak ja chcę jakieś, jakąś książkę tam sobie kupić? Właśnie on, to, to, jest, to, to są cykliczne na razie mhm. takie działania. To znaczy na przykład umawiamy się, że mamy cztery czy pięć książek, tak jak ostatnio to było, Autora, który nazywa się Zajdel, mhm. który jest znany, i, i, okay. i spadkobiercy prawdopodobnie zgodzili się na to, żeby taką formę y, sprzedaży udostępnić. No i y, y, y, y, y, y, y wtedy przez dwa tygodnie trwa akcja kupowania, znaczy składania się na, na, te, na tą książkę, na tę na serię książek właściwie. Okay troszeczkę to jeszcze właśnie widać, że jeszcze jest można pewnie sporo tutaj wymyślić i zrobić, ale z drugiej strony zasypywać ludzi różnymi tytułami, różnymi pomysłami to już troszeczkę zamieszania pewnie powoduje no i pewnie, <coughs> pewnie w ten sposób będzie można po kolejnych akcjach troszeczkę to rozwinąć próbowałem dotrzeć do autorów tej, tego pomysłu no, Ale tak właśnie nie, nie, nie do końca wiadomo, czy to jest polski pomysł, czy to jest jakaś kopia zagranicznego pomysłu, których się tam gdzieś już sprawdziły i działa. Może, może jak będziemy się przyglądać przez jakiś czas jeszcze, to się dowiemy. Jest tutaj też ciekawy artykuł w świecie czytników od Roberta, od Roberta Drozda. Druzda, przepraszam, zajdlowy rage uzbierał 100 tysięcy złotych, więc no i warto dodać, że autorzy, znaczy spadkobiercy wcale nie byli tak bardzo pomijani. 63 tysiące po odjęciu podatków pójdą właśnie do spadkobierców tego autora, a po 18 tysięcy dostanie Fundacja Nowoczesna Polska oraz organizatorzy akcji no, i cóż, akurat ten autor był bardzo znany. I mimo, że zmarł jakieś 30 lat temu, chyba to, to ciągle jeszcze jak gdyby jego książki są czytane. No, i teraz jak ktoś chce mieć w formie elektronicznej i nosić ze sobą w jakimś czytniku, no to, to widać, jest zainteresowanie, żeby. Dołożyć. Ja się osobiście dziwię, że tak duży udział jest dla spadkobierców y, tutaj tych wpłat. Prawda? No, ale to sami ludzie zdecydowali. No tak, tak, jak najbardziej, także, także y, ciężko to protestować. Ja osobiście raczej bym wpłacał albo dla fundacji, albo dla tej firmy, która to bezpośrednio już organizuje. Wydaje mi się, że tutaj spadkobiercy jakby... Nie włożyli to jakiegoś specjalnego wysiłku, żeby im, im za to mm. płacić. Także ja bym spadkobiercom w ostatniej kolejności płacił. No właśnie, płacim. ja znam sporo takich osób, które uważają, że spadkobiercy w ogóle nie powinni otrzymywać. To znaczy, jak ktoś im chce zapłacić, to niech otrzymują, no, ale tak. właśnie widać, że ludzie chcą zapłacić, bo tutaj był pewnie dowolność była, nie, nie było przymusu płacenia więcej tu albo tam, czy jakiegoś parytetu, nie było. Także bardzo ciekawy pomysł. Będziemy śledzić na pewno przyszłe działania i no, nie wiem, czy tam się da zapisać na jakiegoś newslettera. Chyba się da i, i się na pewno zapiszę i będziemy informować o tym. I polecam gorąco korzystanie również z bukrejża po polsku. Kolejny temat. Granice dozwolonego użytku. To w związku z artykułem, w którym mowa, że rodzice umówili się na kserowanie podręczników no właśnie a I ja czy to ta... jest jeszcze dozwolony użytek czy już nie? ja mam takie nalepki, dostałem w nowoczesnej Polsce muszę je przynieść i może z, porobię zdjęcia do następnej audycji gdzie właśnie w jednoznaczny sposób wyjaśniają co można zrobić a czego nie można i według tej nalepki jakbyś ocenił tą sytuację? no że można jak najbardziej Szymon? no właśnie, dlaczego można? według ciebie? No według mnie można, bo już na przykład w urządzeniu, które jest przeznaczone do tego kopiowania jest kwota dla tych, którzy niby te, mają te prawa autorskie. Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia w sensie takim prawnym. Myślę, że ma tu jedynie znaczenie ten dozwolony użytek osobisty, czyli krąg osób pozostających w relacji stosunku towarzyskiego, ile dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. I na to tylko można by się powoływać. No tylko chyba to... nie tylko na to, również właśnie na to, że w, w urządzeniu, w takiej kserokopiarce jest kwota, która jest przekazywana na yy... rzecz autorów. Ale to ty mówisz w kwestii moralnej, tak? A nie prawnej. Prawnej. Aha. To znaczy ktoś, kto kupuje kserokopiarkę, to płaci również ta, ta. autorom za to, że będzie kopiował książki. Ale? Prawa autorskie. Ale jak kopiował? Ale w granicach dozwolonego użytku będzie kopiował. No ale to, to, to znaczy, że nie ma e, dozwolonego użytku tak naprawdę? O, że musimy zapłacić? No, nie, nie. Gdyby no właśnie. iść twoim propem, to znaczy skoro zapłaciłem e, jakąś tam część ksero e, do, właśnie tym OZZ-om, które się zajmują tym i tamtym, tak jak powiedziałem, no to, to byśmy mogli zrobić, że w tak, tak, taki sposób e, tak postąpić, że ku, kupilibyśmy sobie kilka takich maszyn, i zaczynalibyśmy sobie kserować książki tych autorów, którzy żyją. Potem byśmy je sprzedawali. No i przecież zapłaciliśmy już za kserokopiarki, które, które dzięki którym my to mamy, no więc mamy, możemy to kserować, no bo możemy kserować sobie książki i, i przecież im zapłaciliśmy, no więc nie ma problemu. No mm -hmm. Ale właśnie tutaj no tak, tak. Marek dobrze, dobrze to mówi, że z perspektywy prawnej po prostu mamy dozwolony użytek, w tym przypadku osobisty i jego granice są konkretnie e, wyrażone. Problem jest troszkę inny. E, taki, że w niektórych sytuacjach trudno jest określić e, co w danym przypadku jest w, jeszcze w tej granicy, a co w tamtej. E, Kto i jest twoim znajomym tutaj... jeszcze czy, czy już nie jest, tak? Tak, tak, też. E, przecież e, jeżeli chodzi o samo to, kto jest znajomym, no to jeszcze nie jest taki duży problem, ale na przykład większy jest z jest tym nieszczęsnym artykułem 35, który e, gdzieś na Facebooku napisałem, że używanie go w dyskusji e, może być potraktowane i ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby to traktować jak argumentum ad Hitlerum. E, taki słynny artykuł 35 e, ustawy o prawie, prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mówi, mniej więcej teraz dokładnie tego nie powtórzę, ale mówi tak, że korzystanie z utworu na, w granicach dozwolonego użytku nie może godzić w interesy autorów. Tak, to też jest zdecydowanie niesprecyzowane, nie, no ale... nie, nie co to jest interes autora i no jak każdy, się w niego godzi. Każde korzystanie właśnie z, z tego dozwolonego użytku godzi w interesy autorów. Najlepiej, żeby tylko raz mógł, żebyś kupował książkę, którą można już jeden raz przeczytać i potem musisz drugi raz kupić tę książkę. Myślę, że paru, paru wydawców by to poparło. <grym> y cytuję artykuł 35. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Y i, e, no właśnie, właśnie dlatego powiedziałem, że to jest nieszczęsny artykuł dlatego, że e, i, i właśnie to jest to artykuł, który jest jednocześnie e, jednym z najważniejszych instrumentów prawnych tych, którzy twierdzą, że to jest właśnie piractwo, dlatego, że e, w, tej, w tym przypadku e, grono ludzi, którzy niekoniecznie się znają e, niekoniecznie pozostają ze sobą w jakichś e, w jakichś relacjach towarzyskich, być może się widują tylko od wywiadówki do wywiadówki i no tylko i tak od dużo. poranka, kiedy wyprawiają dzieci na wspólną e, wycieczkę klasową e, do wieczora, kiedy odbierają e, z autokaru i zawożą sobie każdy do, do swojego domu, czyli raz na jakiś czas, e, to, są, to są sytuacje takie, no, takie powiedziałbym punktowe, sytuacyjne znaczy takie, takie sytuacje takie krótkotrwałe eee, czyli ludzie raczej nie mają ze sobą same, samego faktu, że są rodzicami uczniów tej samej klasy bo być może też są w małym na przykład środowisku, oni się świetnie znają w, małym, w małej miejscowości, razem ze sobą dorastali, to jest inna sprawa ale, ale taka, taka modelowa sytuacja, że oni są, to tylko tyle i łączy, że są z rodzicami dzieci z tej samej klasy i kserują no, sobie. No to, to jest tak, jasne. W, jakim, w jakim celu kserują? W jakim celu, Szymon, żeby nie zapłacić. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, bo dozwolony użytek tam pomiędzy znajomymi to jest oczywiste, ale jeszcze jest um, wykorzystanie utworów w celach edukacyjnych. A to wtedy nauczyciel musiałby chyba kserować. Tak jest. Um, tak jest. Nauczyciel w ramach działalności szkoły. Chyba nie, bo jeśli tak. dzieci korzystają z tych książek tylko podczas lekcji, no to wtedy nie ma znaczenia, kto to kopiuje chyba. Ma znaczenie. Dlatego, że... że Czyli trzeba poprosić edukacyjnych, To jest dozwolony użytek publiczny. I jest też ustawa określa, kto może te utwory wykorzystywać w granicach tego dozwolonego użytku publicznego. Dozwolony użytek, pamiętajmy, w naszej ustawie, ja nie twierdzę, w tym momencie nie twierdzę, że, że uznanie tych ludzi za piratów jest dobre. Y, czy, czy że oni powinni być uznani za piratów i, oni, i, i takie zjawiska trzeba piętnować, wręcz przeciwnie. Ale obecna nasza y, ustawa nie daje nam dużego pola do manewru, dlatego że obecnie dozwolony użytek jest pomyślony jako wyjątek od zasady, a nasze środowisko chce go uczynić jakąś zasadą i cały problem polega na tym, że y, nie możemy go uczynić taką zasadą, jaką zasadą jest y, prawo autorskie, ponieważ to by musiało oznaczać, żebyśmy mogli pójść wtedy do sądu i domaga domagać się dozwolonego użytku, a to już by było wątpliwe. Mm -hmm. No, wiadomo, że prawo autorskie wymaga uaktualnienia, wymaga nowych zapisów, Ja bym powiedział, że zniesienia zniesienia pewnych rzeczy na pewno, ale to jest temat na długie, długie dyskusje do których będziemy jeszcze na pewno wracać, a dzisiaj to już wszystko w audycji, bo przekroczyliśmy 46. minutę audycji. Bardzo Ci dziękuję Szymon za udział w audycji i Tobie Marku również dziękuję. i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy gorąco na stronę nowiny.podcasty.info wikiradio.podcasty.info no i oczywiście zapraszamy do y, udziału w y, tworzeniu naszego portalu pl.wikiradio.org Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.